Masa krytyczna przedświąteczna. Ohoho! Wesołych świąt! Nie święta na cześć Świętego Mikołaja. To są święta Bożego Narodzenia, ale tak w sumie to się powinno zmienić nazwę na święta Świętego Mikołaja, albo co narodził nam się prezentodawca święty Mikołaj dobra, ja coś chciałem zacząć nie od tego ja chciałem zacząć czegoś weselszego więc tak, z weselszych rzeczy to Basia mnie zostawiła bo mamy różny styl życia i, i ogólnie coś tam nie działa czy mi działa, wszystko jej nie działa w ogóle to mi już nie chciała się ze mną widzieć no to sobie proszę jakoś tak dziwnie ja nie wiem, wiecie, każdy ma jakiś inny styl życia i to czasem jest tak, że ty masz jakiś styl życia, ktoś ma inne styl życia i to są inne style życia, po prostu są inne, ani dobre, ani złe, ale nie wiem, czy to można nie ocenić, jeżeli się jest razem, a jedno się chce z drugim widzieć, a drugie z pierwszym nie chce się widzieć, bo ma się zajęć mnogość, ale za to widzi się z innymi. Więc tak czy inaczej, mniejsza z tym, jestem wolny znów jak ptak, ale niekoniecznie do końca tak bardzo zadowolony i szczęśliwy, ale okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Ogólnie to są takie trudne sprawy, nie powinienem w takim wesołym podcaście gadać o takich rzeczach, ale muszę, bo to jest wstęp do tego, co chcę mówić, bo to o świętach gdzieś będzie, A dobra, zanim o świętach, to może to tak a propos świąt dzień temu, nie, kiedy tam, w ostatnim odcinku cytowałem maila bardzo profesjonalnego z Chin, tak? I tu mam następny mail, dużo takich maili ostatnio przychodzi i każdy co, co następny to lepiej, co bardziej profesjonalny Ej, a jak w ogóle można używać słowa profesjonalizm, jeżeli gości pisze tak zapraszamy do porządku, tak się mail zaczyna zapraszamy do porządku to jest, że bardzo, taki przygotowujemy wiele crazy prezenty dla was na ten ugrzeczniony holiday crazy też źle napisali to jest tak profesjonalna firma, że nawet crazy nie potrafią poprawnie napisać po angielsku, no i dalej piszą w następnym zdaniu order więcej przedmiotów, należy wysłać więcej prezentów, zapisać więcej twoich pieniędzy, mówią oto nasze profesjonalne witryny i tu adres proszę przyjść i spojrzeć, mamy pewność że znajdzie to co chcesz mamy pewność, bo nasze profesjonalne witryny i profesjonalni tłumacze tak właśnie tłumaczą, więc można się spodziewać równego profesjonalizmu po takiej firmie, jak po jej mailu. No, dostajecie takie, czy nie? Czy to ja mam tylko taki zaszczyt, że mnie zapraszają do porządku i na ten ugrzeczniony holiday, żebym zajrzał na, na nasze profesjonalne witryny? No, ja nie wiem, to może niepotrzebnie czytam, jak każdy z jakiejś śmieci syfy. No, nawet ciekawe, nie? Ciekawe. E, dobra, co tam jeszcze? A to ja myślałem, że to ja jestem completely unprofessional. Ej, nie, no normalnie. Albo myślałem w ogóle, że w Polsce firmy takie mało profesjonalne, a to się okazuje, że to w cały świat. Cały świat, proszę pana. Tak jest, tak. Was, kmioty polskie, was rozpoznają na kilometr. No, polskie, no nie tylko polskie kmioty. Co to ja miałem powiedzieć? Aha, byłem tam o stylu życia. A jeszcze chciałem, zanim zacznę, o świętach no, to chciałem powiedzieć o tym, że widziałem reklamę pluszowego syfilisu. Jak ktoś ma konto na Facebooku, to tam się pojawiałem ostatnio, ja sobie patrzę, to fajne to jest, takie pluszowe zabawki czy coś, takie, do, do, żeby se spać z syfem, na pluszowy syfilis, jest pluszowa rzeżączka i pluszowe jakieś wszystkie zarazki, mikroby takie. Ta jest, taka ta zaraza, ta z Afryki, nie wiem, na się nazywa, a meba meba tylko ebola? A, nie wiem, nieważne, no są takie, można znaleźć, jak ktoś bardzo chce kupić pluszowego syfa, to bardzo ładny, taki różowy, taki zwinięty, fajnie, świetnie to wygląd Emola, ebola, no nieważne, no to tak, jakby ktoś chciał, to zamiast misia. Kiedyś to ludzie tacy byli, tacy jacyś nudni, że tu mieli... Misie mieli wszyscy tylko, albo może ewentualnie reniferka, reniferka, nie, to już to. misie tylko, misie i, nie, misie to są najbardziej popularne, pewnie tak 95% pluszowych rzeczy to są misie, może jakieś psy, czy tam kotka, a teraz będzie syf, syfilis pluszowy, tak do łóżka, żeby se spać, żeby tak na przyszłość było wiadomo, jak to jest być, mieć syfa w łóżku albo tam rzeżączkę na przykład. A Jakieś wirusy też są, cholery, gruźlicy, no jak co kto lubi. Ale fajne jako prezent, elegancko, aż mi głupia, że to nie ja na ten pomysł padłem. Fajne, fajne prezent. No, to to taki dwuznaczny prezent. Wziądziesz do dziewczyny szczęścia, cześć Ania, mam dla ciebie syfa w prezencie. No to jest jak to dziewczyna, może nie mieć poczucia humoru, to trzeba uważać. A, czy nie, żeby tylko dziewczyny nie miały, bo to, czek, statystyka statystyką ma indywidualne przypadki, to swoim drogą. Dobra, dobra, a tematem dzisiejszego rozważania, prawda, duszpasterskiego, to jest są święta, bo nadchodzą znowu święta. I jak wiecie, może jak ktoś mnie dłużej słucha, to wiecie, jak ja mam stosunek do świąt. No, ja po prostu nie mogę, bo ja mam alergię na hipokryzję. Ja mam alergię na kłamstwo, alergię na udawanie. No i tutaj właśnie mi się trafiła taka Basia, która nie ma alergii, a wręcz przeciwnie. Ona... Właśnie ona preferuje, lubi. To uważa, że to dobry pomysł jest i, i nie widzi. Nie, ja może nie widzi, może kiedyś zobaczy, ja nie wiem. Ale wiecie co? Okej, okay, muszę. To jest jeden przypadek, który rozszerzył moje horyzonty ja się zawsze wiecie tam święta, święta Bożego Narodzenia to ja zawsze uważałem, że zgodnie z nazwą świętuje się, że się Bóg urodził Jeszua, Jezus wziął się urodził 2000 lat temu a skoro ludzie twierdzą twardo, że no wierzą w tego Jezusa, albo przynajmniej to co Kościół mówi no kurde ludzie jesteście zapisani w Kościele katolickim, no zobowiązuje to chyba do czegoś się poczuwacie, czy nie. Jak nie, to po cholerę chodzicie do kościoła. To nie powinniście świętować katolickich świąt, jak się nie uważacie za katolika, no. To nie jest hipokryzja, to co to jest, przepraszam. To co to jest hipokryzja, jak nie to, że masz kompletnie w nosie cały kościół, religię, Boga, Jezusa, ale świętujesz katolickie święto. Bo jakie inne to jest katolickie święto? Więc, no, w Biblii go nie ma. Jezus go nie ustanawiał, to kościół go wymyślił. No to świętuj. Tylko jakoś, kurde, niech to spójne jest z sensem. To jest święto Jezusa, który się urodził. No, ale w ogóle już niech chyba nie pamięta, o co w tym święcie chodzi, bo to są, jak co roku, święta rodzinne, święta odpoczynku, i tam czegoś jeszcze. No, co tu się świętuje, no? Znaczy, gada się w sumie. Okej, okay, gadać to to ludzie gadają, że tak, no, Bóg się narodzi, moc truchleje i tak dalej. Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi, pasterze i tak dalej, no. Niby tam występuje ten Jezus, cały co się rodzi. Jezus malusieńki, leży se, tak, leży se, dobra, se leży, ale tak naprawdę w praktyce wszyscy to mają głęboko w dupie. Przecież wiadomo, że nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby se odpocząć, se w rodzinie być i filmy sobie pooglądać. To myślałem, to okej, okay, to jest taka hipokrezja, już się do niej przyzwyczaiłem. Da się nawet przeżyć, jak ktoś nie ma alergii, jak ja, to wytrzyma no, bo to zwłaszcza jak znaczy to jest taka umowa społeczna, żeby mieć w dupie kościół no to wszyscy mają i bardzo dobrze, i wtedy nikomu nie przeszkadza jak ty masz w nosie to, że to się Jezus rodzi, a interesuje cię tylko, żeby mieć dwa dni wolnego na obżeranie się i prezenty, i fajną atmosferę i klimat, i choinkę, i bombki i bańki, i sranie w banie takie różne pierdoły Spoko jest, bo wszyscy tak samo udają przed sobą. Umowa społeczna taka. Tak się cicho poumawiali. Tak naprawdę nie ma żadnej umowy społecznej, tylko jest takie przyzwyczajenie. Jak tylko się zdarzy taki Martin, który weźmie i powie głośno, że ludzie przypomnijcie sobie, że te święta się nazywają Boże Narodzenie i on to chodzi w nich, że się świętuje, że się Jezus urodzi. To nagle no psuje wszystko, całą atmosferę, bo się okazuje, że wszyscy jesteśmy hipokrytami, bo dziecko krzyknęło król jest nagi i nagle wszyscy ups, no faktycznie póki nikt tego nie mówi to tak sobie żyją, okej spoko Bo w tej sytuacji to jest zupełnie inaczej w tej sytuacji wszyscy są nadzy i przychodzi ktoś i mówi ludzie wy jesteście goli, wy nic na dupie nie macie chodzicie z gołą dupą i udajecie, że jesteście w pięknych szatach i ludzie myślą, drapią się w głowę eee niemożliwe, niemożliwe ja nie, nie ja jestem spoko ja hipokryta, nie ty hipokryta, ty no, a więc albo należy po prostu przestać robić coś z mózgu wodę i nie obchodzić tych świąt bo to są święta kościelne to są święta o Jezusie a nie o tym, żeby w rodzinie świętować i to to jest trochę tu nie tak albo należy się to stosować no jakoś Znaczy tak świętować tego Jezusa najpierw, a potem całą resztę dopiero no, tak uważam, ale okej, okay, teraz odkryłem w tym roku nowy poziom hipokryzji, o jakim jaki by mi do głowy nie przyszedł. Okej, okay, normalnie bym tego nie mówił, ale bo no to Basia, Basia z rodziną świętuje, ale ponieważ Basia nie uważa w tym absolutnie nic złego, że jest, to ja tu chciałem zapytać ludzkość ogólnie, bo może naprawdę ja mam tylko jakieś... No naprawdę za dużą alergię może i mam, nie wiem... A, ja tam się staram spatrzeć na dobre, złe strony, ale co myślicie o takim pomyśle, że się świętuje Wigilię w hotelu. Jedzie z rodzina do hotelu i tak, no, są, no i co tam świętuje? się ta ubiera ładnie, Brazyl. no i tam, wiecie, krawaty, długie suknie balowe i na się buty i takie tam, no i obsługa i stoliki i wszystko. I to jest Wigilia, to się nazywa Wigilia, no. Czy to nie jest wyższy poziom hipokryzji, czy mi się zdaje? Bo okej, okay, ja rozumiem plusy. Plusy liczne. Nie trzeba zmywać, nikt się nie kłóci jak się tam gotuje, te potrawy czy coś, tylko służba hotelowa to zrobi. No i jest elegancko. I na czym tu polega hipokryzja? No na tym po pierwsze, że te święta w takim wypadku ani nie są rodzinne, no bo hello, co to są rodzinne święta w hotelu, gdzie obsługa hotelowa wszystko robi. To gdzie tu jakaś no dobra, no, pomyślcie sam, nie udosugerował. Wasze opinie chciałem posłuchać w komentarzu na stronie www.masakrytyczna.com no, Ale dobra, to nie są święta już rodzinne. Eee, ani co to ma wspólnego ze świętowaniem Jezusa, który, przypomnijmy, historię, gdzie się urodził? No nie w hotelu, raczej. Urodził się w stajni, bo nikt go nie chciał i nic nie miał, nie miał żadnych potraw. Nie, po prostu nie mam siły już do tego. To jest hipokryzja, która mi mózg zatrzymała, ja już nie wiem co powiedzieć na to. A właśnie mówi spoko, no fajnie jest, no. Do tej pory komukowik mówiłem o pomyśle, żeby świętować w hotelu Wigilię, to dostawał opadu szczeny, bo nie wiedział w ogóle jak to skomentować, to jest... Co to kurde jest w ogóle? Co to za pomysł idiotyczny? Co to w ogóle jest? No wygoda iber, ale ja rozumiem, ależ poziom zakłamania w czymś takim to mnie rzuca o ziemię nie, nie, nie. Zupełnie poważnie bo ja nigdy takich rzeczy nie robię, ale Basia, jak ty chcesz żyć w takim środowisku to rób co chcesz, ale z... nie, nie rób tego. Idź stamtąd. Zmień środowisko, bo to jest chore. Ale Basia nie widzi chyba tego, więc z czego no... O, skończył się podkładzik. Każdy ma właśnie, jak mówię, każdy ma swój model życia i jak widać Basia, no nie za bardzo chce ze mną, z moim modelem mieć do czynienia. A jeszcze z drugiej strony tak chciałem powiedzieć, że pamiętajcie ludzie, że to, że się kogoś krytykuje, to co ktoś robi, to nie znaczy, że się go nie lubi albo, że nie kocha nawet. No, jedno z drugiemu nie przeszkadza. Nie uważam, że jedyny rodzaj miłości to jest miłość, która udaje, że prawda nie istnieje, tylko że jest fajnie. Nie, to nie jest miłość, to jest zakłamanie, to jest hipokryzja. No i właśnie, właśnie, prawdą to miłość jest taka, to jest taka rzecz, która nie ukrywa prawdy i widzi wszystko tak, jak jest i mówi to głośno i otwarcie, ale wiedząc o tym, dalej kogoś akceptuje tą osobę. No i to jest mój sposób widzenia świata, a jaki kto ma, to nie wiem. Co myślicie o spędzaniu świąt hotelu. No może tak spróbujecie w rodzinie świętować w hotelu, co? Może nawet taniej wyjdzie? Nie zmywać fakt, nie trzeba. No, co myślicie o tym? Pomyślę. I to, żeby było w ogóle bardziej perwersyjnie, to Basia, kiedy zacząłem lekko krytykować, że to nie jest normalne, to powołała się na tradycję. Pytam się, czy co? Tradycja to jest Wigilia w hotelu? Nie, nie, tradycja to jest z rodzicami świętowanie. I może i słusznie, no w rodzinie, no to tak jest taka tradycja, tak, tak jest, jest, to się zgadza. Tylko ja bym wolał świętować sam z bezdomnymi gdzieś na rynku w Krakowie niż z własną rodziną w hotelu te święta, bo poziom zakłamania czegoś takiego to już wykracza poza wszelkie moje wyobrażenia. Ludzie, którzy mają takie pomysły i tak traktują święta, to co z nich zostało to już mi się w pale nie mieści. dobra, nie, nie, dobra, ja może przesadzam i dramatyzuję teraz, ale ja mówię, ja mam alergię dla mnie te święta są tym, czym miały być o ile w ogóle są jak w ogóle ja nie rozumiem sam siebie ja nie obchodzę tych świąt właściwie ja je tak traktuję dwuznacznie, no to dla mnie to jest tylko czas wolny i tyle bo ja się tam nie poczuwam do żadnych świąt ustanowionych przez kościoły te albo tamte interesują mnie te, które Bóg wymyślił bo to na Bogu mi zależy, kościoły mam w dupie ogólnie, taki ogólnie pogląd proszę bardzo, różne poglądy ludzie mam na świat na życie, no ja mam taki no ale nie, z okazji się można spotkać why not, czemu nie Zbić z rodziną, czemu nie mało jest czasu na to w normalnym życiu są plusy, ja chcę widzieć plusy Proszę bardzo. A jeżeli ktoś tam niekoniecznie bardzo wierzy w tego Jezusa, to też to dobrze, no odpocznij sobie, no, niech, ale niech nie udaje przynajmniej W mózgu, nie robi wody komuś. Właśnie nie powinien tego świętować, bo powinien świętować, ja wiem, odpoczywać najwyżej, nie mówić, że święta to są. Już o tradycji w ogóle nie powinien takiego słowa używać. Ale dobra, no, więc opinię poproszę bo nie wiem, bardzo szczerze bym się chciał dowiedzieć, co o takim pomyśle myślicie, a ja napisałem piosenkę i teraz będzie jako przerywnik. Owa piosenka e... param, param, param e... święta, święta napisałem o świętach piosenkę i nie ukrywam, że pod wpływem właśnie tego pomysłu hotelowych świąt rodzinnych i ciepłych prawda? Wspólnych takich takich żywych, prawdziwych świąt w hotelu. Pod wpływem tego pomysłu napisałem piosenkę E, którą właśnie puszczam, mniejszym jako przerywnik, poniam lepszej i będzie też chyba na YouTube trochę końcówka mi nie wyszła w ogóle. Okej, okay, ja te piosenki nagrywałem prawie zaraz po napisaniu, więc ja ich nie umiem jeszcze, ani grać, ani śpiewać, więc się mylę i dlatego nas są takie dziwne. Ale jak je napisałem, po prostu no mam ochotę, żeby ktoś je usłyszał, no po to piszę, żeby ktoś słyszał, a nie żeby... No ja nie mogę tak wytrzymać, że tam ćwiczę, ćwiczę trzy dni, aż będę perfekcyjny, dopiero potem zaśpiewam. Ja nie mogę, ja jestem zbyt Taki, no nie wiem, żywy. Za trzy dni to już będzie inna piosenka. Więc teraz spuszczę wam piosenkę jako przerywnik. Pierwszy raz premiera w masie krytycznej piosenki, jak ona się nazywa? Chyba słowo na święta ją sobie tak zatytułowałem. To lecimy. Nie wśród nocnej ciszy, ale wśród hałasu Głos się nie rozchodzi, ale znika w tle Wybacz, lecz zabiorę ci trochę czasu A właściwie masz go tylko dzięki mnie Wiem, że wiesz, kim jestem, chociaż się nie znamy Możesz mnie nie lubić, ale musisz znieść Bo czy chcesz, czy nie chcesz, wkrótce się spotkamy A te święta tak a propos, są na moją cześć nie chcę psuć zabawy, lecz mam dość milczenia Hipokryzji smród dosięgnął niebios, bram! Powiem wam to, co mam wam do powiedzenia Powiem nawet, jeśli mówić będę sam Jeśli chcesz, to świętuj Boże narodzenie, lecz przynajmniej w hipokryzji umiar znaj, bo świętujesz to, żem z niebios szedł na ziemię, a nie to, że chciałby z ziemi zrobić raj. Gdym się rodził, powitały mnie wydlęta i pasterze tylko oni mieli czas. W moje święto znów nikt o mnie nie pamięta, za to teraz dobrze ja pamiętam Was. Ja w hotelu wtedy nie mieszkałem Na drewnianych deskach dość się twardo śpi I telewizora wtedy też nie miałem I dwunastu potraw też nie dano Gdy w świątyni święto kupcy sprzedawali Wziąłem bić i sam powyrzucałem ich Dość mam bożą narodzeniowej reklamy Dość mam świątecznego napełniania mich Ja nie po to się rodziłem byś ty się obszerał Dałem zabić się nie po to byś ty mógł tyć Szkoła, praca, sukces, konto, świat, kariera Na co ci to wiecznie wszak nie będziesz żyć Mówią, że głupoty niczym się nie zmierzy, że lekarstwa na nią nie zna nawet Bóg. Wielkim głupcem człowiek, który w nic nie wierzy, lecz największym, kto zapomniał, że go czeka grób. Nim Wigilię zaczniesz kawior jeść w hotelu Nim osiągniesz hipokryzji absolutne dno Odłóż talerz, w stanie pomyśl, mój czcicielu Czy na Twoim miejscu ja bym zrobił to? Jeśli dotknie Cię choroba, głód lub bieda Będziesz Boga winić, że Ci zesłał zło Zanim z gniewem wzniesiesz pięści swe do nieba Pomyśl, ile razy znieważyłeś go Znoszę wszystko, bo na tobie mi zależy. Lecz pobłażanie z cierpliwością mylić źle. Bo nawet jeśli własną swoją śmierć nie wierzysz, umrzesz. I ze wszystkiego ktoś rozliczy cię. Rozliczy cię. Rozliczy cię. Ze szczególną dedykacją dla Basi, mojej Byłej, niestety. No, jaki smutny akcent. No, a mam fajne święta, nie? A tam. Co? A tam? Dobra. Nie, to nie była w ogóle. Żaden inteligentny komentarz to nie był, ale jakoś teraz nie chce mi się... Nie. Ja, dobra. Będzie święty spokój już z tą Waszą, bo co swoje miałem przeżyć, to ja już swoje przeżyłem. I ciekawe... do. Doświadczenie nowe, życiowe mam. Excuse me. Niepotrzebnie piję kawę. Jak chcecie nagrać podcasty, to lepiej nie pić dziwnych rzeczy w trakcie podcastowania. Zwłaszcza Coli. Nic gazowanego, bo się potem odbija. Tragedia jest. No tragedia. Dobra. Zostało mi jakieś 5 minut, a nie mam o czym gadać. Ale żeby ja tam miał o czym gadać. Opowiem powiem wam, jaki film będę oglądał wieczorem. Tylko chwilę będę go oglądał bo będę oglądał Piłę 4. To sobie pożyczyłem, ale zanim Piłę 4 włączę, to oglądnę kawałeczek w telewizji filmu, który się nazywa Jaws the Revenge, czyli e, szczęki zemsta. Jest to jeden z najniżej ocenionych filmów w serwisie IMDb. A propos, polecam bardzo sprawdzanie filmów w tym serwisie IMDb. Co to jest? To jest internetowa baza filmów. The Internet Movie Database to jest. IMDb.com. No, to bardzo dobry serwis, wszystko o filmach i już właśnie, tak, tak, tak. A to taką robię przerwę, bo ja bardzo lubię ten fragment Aidy. No dobra, no i ten film jest oceniony tak, bardzo nisko, ale no niestety nie załapał się na najgorszych 100 filmów, bottom 100 filmów w historii. No, bo są dużo gorsze, tak ludzie twierdzą, ale ocenili go bardzo nisko. I widzę, że był nominowany. No, nominację miał. Miał tu nominację na najlepszą aktorkę, nagroda jakaś Saturna. Co to jest? Miał. No i miał też. Wygrał nawet jedną nagrodę za najgorsze efekty wizualne. <śmiech> ja to muszę zobaczyć. Dostał Henry Miller. No, za najgorsze efekty wizualne, to ja nie wiem z czego tego rekina zrobili. Z papieru? Nie wiem. Dostał, był też nominowany o wielu kategoriach. Za najgorszego, dla najgorszego aktora. Aha, to rekin został nominowany. Najgorsza aktorka to już kobieta żywa. Najgorszy reżyser. <głosy> I najgorszy film, ta sama osoba. Nominację, no nie wygrał niestety. Jeszcze najgorszy scenariusz, i najgorszy aktor drugoplanowy, no musi to być warte zobaczenia, yy, lubię czasem sobie takie rzeczy oglądać, no bo ubaw popachy, no po prostu można się skonać ze śmiechu czasem. Mam tu jeszcze film, karaluchy, karaluchy mam zabójcze, to jest film fatalny, to jest film, w którym mogę siedzieć i przez 20 minut wymieniać jakie złe rzeczy są w tym filmie, co jest spartolone bardzo konkretnie mogę, ale to wystarczy widzieć to i oglądać. No aha, chcę upchnąć te karaluchy komuś dać, ale nikt nie chce. Może jakiś konkurs zrobię, w którym nagrodą będzie najgorszy film, jaki Martin widział. Nie, drugi najgorszy, bo później widziałem jeszcze jeden film japoński, ale to się nie powinien liczyć, bo to, to jest tak dziwaczne coś, że nie, nie, nie ma jego cenść. To inna kategoria. <śmiech> Więc karaluchy, tak... Co tam jeszcze bym powiedzieć chciał? Hmm, nie wiem, płyty się skończyły prawie. Jeszcze są u mnie. Jak ktoś chce kupić płytę moją, to musi się wybrać do Krakowa, bo zostaje tylko te, co ja mam w ręce, a do wysłania to już parę sztuk tylko, więc trudno. Mniejsza z tym. Płyty tam, płyty. Yy, yy, yy. zastanawiam się, czy ludzie będą chcieli słuchać tej piosenki, którą właśnie słyszeliście bo to może, nie wiem, przesada psuje nastrój świąteczny, będzie Martin znowu psłuciciel nastroju świątecznego no z, przepraszam bardzo, jak nastrój świąteczny jest kłamstwem, obłudą zwykłą hipokryzją to należy o tym mówić niech te święta będą prawdziwe a w ogóle to właściwie wesołych świąt wam życzę i dobrych i miłych i jak myślicie, że wy macie tam, będziecie sobie myśleć o swojej rodzinie, co się będzie działo, że no będą się wszyscy kłócić, rano, że sprzątać, że wszyscy mają zjełczałe nastroje, to sobie pomyślcie, czy naprawdę wolelibyście być w hotelu, żeby się nie kłócić i ten? Myślicie, że to tak lepsze tak takie w hotelu, Wigilia? tak? No więc pomyślcie, że inni mają jeszcze perwersyjniejsze święta niż Wy i może docenicie, że jednak nie jest tak źle i może spróbujcie się poniekłócić trochę, no. No, niech coś tam będzie z dobrego z tego całego, jak to ładnie nazwać, żartu, parodii. Swoją drogą ciekawy, jak się zapatruje autor tego, nie, nie autor, przepraszam, główny bohater tego święta, który wcale go nie wymyślał, nawiasem mówiąc, ciekawe, jak to w jego oczach wygląda. Jakbym ja się wczuł w niego, no właśnie w piosence spróbowałem, to ciekawe, jakbym bym zareagował. No jak myślicie? No nie wiem, no nie wiem. No, nie wiem. Na pewno byłby troszeczkę zniesmaczony tym, że tak mało jest Boga w Bożym Narodzeniu, nie? I rodzenia, i takich rzeczy. No więc ja wolę przypomnieć o tym ludziom, bo właśnie czemu nie? No i to była masa krytyczna. I... Tak, ja teraz pójdę na obiad. Gdzieś sobie... No i co? Cieszmy się, wolnością póki ją mamy. Wszystko w swoim czasie. To była masa krytyczna. Mówił Martin Lechowicz. Pa! Why do men die their wives? They want to. <laughs>